Drugi Koryntian, rozdział siódmy. Te więc obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. Otwórzcie serca dla nas. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zgorszyliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego, aby was potępiać, bo przedtem powiedziałem, że w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Mam wielką śmiałość ku wam, mam wielką chlubę z was, pełen jestem pociechy, przepełnia mnie radość w każdym ucisku naszym. Albowiem gdyśmy przyszli do Macedonii, ciało nasze nie miało żadnego odpoczynku, ale we wszystkim byliśmy uciśnieni, zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Ale Bóg, który pociesza uniżonych, pocieszył nas poprzez przyjście Tytusa. A nie tylko poprzez jego przybycie, ale też przez pociechę, jaką otrzymał u was, oznajmując nam o waszej tęsknocie za nami, trosce i gorliwości waszej o mnie, także się bardziej rozradowałem. Bo jeśli was i zasmuciłem listem, nie żałuję tego, chociaż mi żal było, bo widzę, że ów list zasmucił was chociaż na chwilę. Jednak teraz weselę się nie dlatego, że zasmuceni byliście, ale że zasmuceni byliście ku pamiętaniu. Albowiem byliście zasmuceni po Bożemu, abyście w niczym przez nas szkody nie ponieśli. Albowiem smutek, który jest z Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu, którego nikt nie żałuje, ale smutek tego świata sprawia śmierć. Bo właśnie to, że według Boga byliście zasmuceni, jak wielką w was gorliwość sprawiło, jaką obronę, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką potrzebę wymierzenia kary... We wszystkim okazaliście się czystymi w tej sprawie. A tak, jeśli i pisałem do was, to nie z powodu krzywdziciela, ani z powodu pokrzywdzonego, ale dlatego, żeby wam wiadoma była troska nasza o was przed obliczem Bożym. Dlatego sprawiła nam radość pociecha wasza, ale się daleko więcej rozradowaliśmy radością Tytusa, że na duchu został przez was wszystkich uspokojony. Bo jeżeli się przed nim w czymkolwiek z was chlubiłem... Nie zostałem zawstydzony, ale jak we wszystkim prawdę mówiliśmy, tak się też i chluba nasza przed Tytusem prawdą okazała. I serce jego tym przychylniejsze jest dla Was, gdy wspomina o posłuszeństwie wszystkich Was i jak go z bojaźnią i ze drżeniem przyjęliście. Raduję się tedy, że mogę na Was we wszystkim polegać.